Otóż według Garlickiego nauczano tam historii Polski inaczej niż w szkołach państwowych, mącąc biednym uczniom głowy nieprawomyślnymi klerykalnymi miasmatami. Dziś w III Rzeczypospolitej wielce honorowany, nadwołony historyk polityki Garlickiej dalej, gdzie może, wbija szpilę w historię kościoła katolickiego w Polsce, odpowiednio ją zafałszowując. Szczególnie wyraźnie widać jego tendencyjność na kartach podręcznika historii od 1815 do 1939 roku. Na stronie 111 do 112 tej książki natykamy się na najbardziej oburzające kłamstwo Garlickiego, wyrządzające krzywdę pamięci zasłużonego polskiego patrioty arcybiskupa Zygmunta Felińskiego. Garlicki pisze na jego temat. Wartość nadrzędną stanowił dlań interes Kościoła i jeśli tylko nic mu nie zagrażało, był gotów pozostawać lojalnym poddanym cara. Była to w tym czasie częsta, nie tylko w zaborze rosyjskim, postawa hierarchów kościelnych, niezrozumiała dla patriotycznych kręgów społeczeństwa polskiego. A dla mnie osobiście jest niezrozumiała postawa Garlickiego pomawiającego o braku autentycznego patriotyzmu człowieka, o którym sam pisze kilka stron dalej, że został na 20 lat zesłany przez władze carskie do Jarosławia za próbę wybroniania przed egzekucją księdza Agrypina Konarskiego. Uściślimy tu, że o zesłaniu arcybiskupa Felińskiego w głąb Rosji zadecydowało niewybranianie przez niego powstańczego kapelana Kapucyna A. Konarskiego, lecz ostry protest przeciw jego egzekucji. Na rozmiary represji wobec arcybiskupa spędził 20 lat na zesłaniu w Jarosławiu, najbardziej wpłynął jednak inny fakt wystąpienie przez Felińskiego z listem do cara, proszącym, aby z Polski uczynił naród niepodległy, dynastycznym tylko węzłem połączony z Rosją list podany został ku wściekłości władz carskich do publicznej wiadomości na łamach francuskiego Le Monde. List arcybiskupa do cara postulujący uczynienie Polaków narodem niepodległym jest najlepszym dowodem skrajnej fałszywości twierdzeń profesor Garlickiego, że Feliński był gotów pozostawać lojalnym poddanym cara, jeśli tylko nic nie zagrażało interesowi Kościoła. Żaden interes Kościoła nie zmuszał arcybiskupa Felińskiego do tak ryzykownej patriotycznej deklaracji. Gdyby profesor Garlicki kiedykolwiek czytał wspaniałe pamiętniki arcybiskupa Felińskiego, nie miałby chyba już nigdy wątpliwości na temat siły patriotycznych uczuć słynnego hierarchy. Życzyłbym wszystkim historykom takiej skali identyfikacji z narodem i tak mocnego przeżywania jego wszystkich dylematów i bólów. Sam arcybiskup Feliński pisał w swych pamiętnikach między innymi: Prawa narodów do niepodległego bytu są tak święte i niewątpliwe. Skażone lub obałamucone jednostki mogą wprawdzie zrzec się tych praw dobrowolnie, łudząc zaborców, że to czynią w imieniu całego narodu, głosy takie wszakże nie odbiją się nigdy żywym echem w sercu ludu, brzmieć owszem będą zawsze jak fałszywa i wstrętna nuta, ci zaś, co ją głoszą, pozostaną zawsze w sumieniu narodu podłymi tylko zdrajcami. Kto nie żąda niepodległości lub i odzyskania jej zwątpił, ten nie jest polskim patriotą. Warto przypomnieć, że tak fałszywie i tak krzywdząco przedstawiany w podręczniku profesor. Garlickiego arcybiskup Feliński już jako 14-letni chłopiec został wciągnięty do prac spiskowych Szymona Konarskiego wraz z bratem miał się zająć techniczną częścią drukarni spiskowej, a uczestnicząc czynnie w walkach rewolucji 1848 roku w Poznańskiem, został ranny pod Miłosławiem. Niezależnie od krzywdzącego przedstawienia postaci arcybiskupa, Felińskiego przyczerniony jest również generalnie obraz zachowań kościoła katolickiego w Polsce w tym okresie. Przeważająca część polskich biskupów próbowała przeciwdziałać rusyfikowaniu polskiego życia kościelnego i część z nich za to srogo płaciła. Na przykład biskup płocki Kasper Borowski za swą postawę w tej sprawie zapłacił w 1869 roku 13 latami ciężkiego wygnania w Permie. Znakomity historyk Marian Kukiel pisał w swych dziejach Polski po rozbiorowej 1795-1921 Paryż 1983, że w 1870 roku na 15 diecezji tylko trzy były obsadzone. Działo się tak głównie na skutek oporu polskich biskupów, którzy nie chcieli się podporządkować władzy kolegium duchownego w Petersburgu. Warto przypomnieć również tak niesłusznie zapomnianą postać administratora archidiecezji warszawskiej Antoniego Białoszewskiego. W 1861 roku wobec profanacji kościoła katedralnego i bernardyńskiego przez żołnierzy rosyjskich nakazał on te kościoły zamknąć i opieczętować, a w innych kościołach zawiesił odprawianie wszelkich nabożeństw, dopóki by rząd nie dał pewnych rękojmi, że podobne bezprawia się nie powtórzą Został za to wtrącony do Cytadeli i skazany na śmierć przez rosyjski sąd wojenny. Ostatecznie car zamienił ten wyrok na dwa lata więzienia w Bobrujsku. Szkoda, że profesor Garlicki, tak skory do malowania w czarnych barwach polskiego kościoła, nie znalazł miejsca w swym podręczniku dla opisania znaczenia animowanych przez hierarchów bractw trzeźwości, zlikwidowanych ze względów politycznych po klęsce powstania styczniowego. Że nie znalazł miejsca dla pokazania rozmiarów represji wobec duchowieństwa za udział w powstaniu styczniowym prawie 30 księży ukarano śmiercią, 100 skazano na katorgę, a ogółem represjonowano w ten czy inny sposób aż 466 duchownych. Pisząc o arcybiskupie felińskim, a Garlicki zaznacza, że taka jak jego lojalna wobec zaborcy postawa była częsta nie tylko w zaborze rosyjskim. Dowodem na to może być wspomniana również później przez autora postać arcybiskupa gnieźniańsko-poznańskiego Mieczysława Leduchowskiego. Autor pisze, że Leduchowski był całkowicie obojętny wobec sprawy polskiej. Nawet jednak ten hierarcha, obojętny wobec ruchu polskiego, naraził się władzom pruskim za popieranie elementu polskiego, nakazując wykład religii w języku polskim w czterech najniższych klasach. Po wydaleniu przez pruskich chryjentów posłusznych mu katechetów, Leduchowski zarządził pozaszkolne lekcje religii w języku polskim, wkrótce zakazane przez władze. O tym już jednak nie wspomniał profesor Garlicki. Dlaczego ani słowem nie pisze ten demaskator tak częstego rzekomo lojalizmu hierarchów wobec zaborców o wymownych przykładach jakże innych postaw ze strony dostojników kościoła i rzeszy duchownych? Choćby o tak pięknej postaci obrońcy polskości w zaborze pruskim arcybiskupa Gnieźnieńskiego i poznańskiego Leona Przyłuskiego. Hierarcha ten stał na czele delegacji polskiej wysłanej wiosną 1848 roku do króla Prus z żądaniami oddzielenia poznańskiego od Rzeszy, powierzenia urzędów Polakom, poszanowania narodowości polskiej. Arcybiskup Przyłódzki nie tylko odegrał wielką rolę w utrwalaniu polskości w życiu kościelnym, ale otwarcie występował z deklaracjami popierającymi walkę Polaków o miejsca w pruskim Landtagu. Przypomnijmy również inną, jakże mało dziś znaną postać wielkiego obrońcy polskości na Śląsku, pochodzącego z niemieckiej rodziny biskupa Sufragana wrocławskiego Bernarda Bogedajna. Zarówno w memoriałach do władz. Jak i w działalności wizytatorskiej Bogedain konsekwentnie walczył w obronie języka polskiego to on zachęcił Karola Miarkę do dopisana po polsku. Sam autor deklaruje w jednym krótkim zdaniu, wielką rolę w rozbudzaniu i utrwalaniu świadomości narodowej odgrywał Kościół. Deklaruje, lecz konsekwentnie przemilcza najważniejsze fakty na ten temat, milczy o postaciach duchownych najbardziej zasłużonych dla Polski. Szczególnie jaskrawym przykładem tego typu przemilczeń jest całkowite pominięcie w podręczniku Garlickiego postaci tak zasłużonego dla polskiej nauki i gospodarki księdza Stanisława Staszica, postaci tak zasłużonego dla ożywienia polskiej działalności gospodarczej w Wielkopolsce księdza Piotra Wawrzyniaka czy wielkiego obrońcy polskości na Śląsku księdza Józefa Szafranka. Inna sprawa, że cały podręcznik Andrzeja Garlickiego jest w ogóle wprost klinicznym przykładem przemilczeń i ludzi szczególnie zasłużonych dla historii polskiej kultury, nauki i gospodarki w XIX wieku. W podręczniku zabrakło choćby jednego zdania na przypomnienie roli odgrywanej po 1815 roku przez Uniwersytet Wileński z takimi wykładowcami jak Bracia Śniadeccy czy Joachim Lelewel garlicki tylko informuje jednym zdaniem o zamknięciu tego uniwersytetu w 1831 roku. W podręczniku Garlickiego zabrakło słowa o roli odebranej w aktywizacji gospodarczej Wielkopolski przez Hipolita Cegielskiego, Karola Libelta czy generał. Dezderego chłapowskiego.